Sergij Wortkiewicz i koncert fortepianowy na lewą rękę. Słuchamy transmisji z sali Nosprów w Katowicach. No i wykonawcy, proszę Państwa, którzy, można by tak rzec, już specjalizują się w tym repertuarze, przy fortepianie Ilia Owczarenko, na dyryganckim podium Oksana Łyniw, no a towarzyszenie to rzecz jasna Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Polskiego Radia. Koncert, w którym, jak Państwu mówiłem, można odnaleźć nawiązania wprost do tradycji tych wielkich wirtuozów, którzy kształtowali wyobraźnię o pianistyce pierwszej połowy czy pierwszych dekad XX wieku. Tam zdecydowanie odzywają się Echa Czajkowskiego i Rachmaninowa. No, ale też trzeba powiedzieć, że Ilie Owczaręka to jest znakomity pianista. Oczywiście grał ten koncert wyłącznie lewą ręką. Nie byłoby pewnie wielką sztuką zagrać tę partię obiema rękami, no ale tu z szacunku dla dzieła, z szacunku dla kompozytora tradycji wykonawczej no i samego zamysłu fakturalnego gra się ten koncert tak jak wymyślił to Sergiej Bortkiewicz, tak jak dedykował to Paulowi Wittgensteinowi. Muzyka, która pewnie wymyka się takim prostym ocenom estetycznym, no bo gdy patrzymy na datę powstania, przypominam lata 20 XX wieku, na to wszystko co działo się wtedy w muzyce, jakie batalie estetyczne toczyły się nad głowami muzyków, wykonawców, jakie prądy reprezentowali kompozytorzy, impresjoniści, ekspresjoniści dodekafoniści, serialiści. No, to wszystko wydaje się gdzieś zupełnie w innej sferze niż ta postromantyczna muzyka, ale oto będzie bis. Schubert List, Litanej, <grymne> Litanej Schuberta Elista to bis jaki zaproponował po koncercie Bortkiewicza Ilja Owczarenko. Pianista kłania się publiczności, kłania się orkiestrze. To niewątpliwie jest bardzo zdolny, świetnie. No, zapowiadający się to może już za mało powiedziane, świetnie radzący sobie z repertuarem pianistycznym ukraiński wirtuoz instrumentu. Po przerwie, która potrwa około 20 minut, będziemy słuchać dziewiątej symfonii Antona Brucknera. To już zupełnie inny świat estetyczny, inna duchowość. Kilka słów na ten temat przed rozpoczęciem drugiej części. A teraz Ilia Owczarenko i Oksana Leniu opowiedzą o postaci Sergiusza Bortkiewicza i jego drugim koncercie fortepianowym na lewą rękę. W rozmowie z Moniką Kopcik, pianistka i dy, pianista i dyrygentka mówią o odkrywaniu zapomnianej kompozycji, jej kontekstach historycznych, a także tych współczesnych, które w obliczu wojny mają dziś dla muzyków z Ukrainy szczególne znaczenie. In 2023 i was asked to perform this uh piano concerto by Bortkevich that I unfortunately didn't know before never heard and I was just fascinated by the piece itself. W 2023 roku zaproponowano mi wykonanie drugiego koncertu fortepianowego Bordkiewicza. Nie znałem wcześniej tej kompozycji, nigdy jej nie słyszałem. Od razu zafascynował mnie ten utwór. Kiedy dowiedziałem się, że jest napisany na lewą rękę, odkryłem też historię pianisty, dla którego powstał, Paula Wittgensteina, który stracił prawą rękę podczas I wojny światowej. Zafascynowało mnie to, jak wiele utworów zamówił na lewą rękę. Jego miłość do muzyki, mimo wszystkich trudności, była niezwykła. To przykład ogromnej odporności i siły ducha. Ta miłość była tak wielka, że nie potrafił przestać grać i wciąż zamawiał kolejne arcydzieła. W kontekście trwającej dziś wojny w Ukrainie ta historia bardzo mnie porusza. Znałem wcześniej nazwisko Bortkiewicza, znałem też jego kompozycję w wykonaniu innych pianistów. To muzyka niezwykle piękna, poetycka, a jednocześnie pełna energii, siły, witalności i bogatej harmonii so energetic, full of uh, strength and um, full of lush harmonies uh, it's uh, it's really an incredible composer and i i just uh, i i was so happy to discover him and i now perform lots of his solo piano works as well as his piano concerto number two for the left hand um it's a composer that also struggled in life a lot moving from place to place being thrown out countries during revolutions during border changes um really really um Bortkiewicz był twórcą, który wiele przeszedł. Był zmuszany do ciągłych przeprowadzek, wypędzany z krajów w czasie rewolucji i ruchów granic, to naprawdę niezwykle interesująca postać w historii muzyki początku XX wieku. Jego twórczość ma charakter głęboko romantyczny, jest poruszająca, poetycka, a momentami także bardzo elegancka. W drugim koncercie można usłyszeć wiele odniesień, powiedziałbym nawet cytatów do Czajkowskiego, Pojawiają się też liczne nawiązania do Chopina, a niektóre melodie przypominają Rachmaninowa. Bortkiewicz był jednym z nielicznych kompozytorów obok Rachmaninowa, którzy pozostali wierni głęboko romantycznej estetyce na początku XX wieku, podczas gdy inni jak Prokofiew, Szostakowicz czy Debussy podążali w nowych kierunkach, rozwijając modernizm czy impresjonizm. Bortkiewicz pozostał przy silnie emocjonalnym, romantycznym języku. Po raz pierwszy wykonałem ten koncert trzy lata temu w Brukseli z orkiestrą La Monet. Zostałem poproszony o jego wykonanie i właśnie dzięki temu, że był założony w programie, mogłem go poznać. Od początku wiedziałem, że nie chcę zagrać tego koncertu tylko jeden raz. Naprawdę wierzę, że koncert Bortkiewicza zasługuje na to, by być częściej wykonywany i lepiej znany. Sergiusz Bortkiewicz jest bardzo interesującym kompozytorem. Choć urodził się w Charkowie, po rewolucji wyjechał i większość życia spędził w Niemczech, a także w Wiedniu. Tam zmarł. Jego muzyka to ciekawy przypadek. Był wielkim orędownikiem muzyki ludowej. Interesował się także ukraińskim folklorem. Zbierał go i studiował tę muzykę. Te wpływy można usłyszeć na przykład w radosnym finale wspaniałego drugiego koncertu fortepianowego na lewą rękę. Koncert został zamówiony przez Paula Wittgensteina. Słynnego pianistę, który stracił prawą rękę podczas wojny. Wittgenstein zamawiał utwory u różnych znanych kompozytorów, na przykład u Prokofiewa i Rawela. Koncert Bortkiewicza był jednym z jego ulubionych dzieł i miał mieć wyłączne prawa do jego wykonywania. Nawet po śmierci kompozytora, jego żona przez wiele lat przechowywała nuty i nie chciała ich udostępniać. Dlatego muzyka Bordkiewicza została niemal całkowicie zapomniana i dlatego teraz młode pianistki i młodzi pianiści zaczynają odkrywać ten koncert na nowo. Nagraliśmy go z Ilią Owczarenko i Radiową Orkiestrą Symfoniczną MDE, więc teraz jest Dostępny na płycie. Wspomniała Pani o kolejnych migracjach Bortkiewicza. Pewnie trudno byłoby wskazać ojczyznę, która jednoznacznie zdefiniowałaby jego tożsamość, ale jednak związki z Ukrainą są silne. Urodził się w Harkowie. Czy dorastając w Ukrainie, Pani znała twórczość Bortkiewicza? To było dla mnie duże odkrycie. Urodziłam się i wychowałam w rodzinie muzycznej i od bardzo wczesnych lat kształciłam się artystycznie, a mimo to nie znałam tego kompozytora i odkrycie Bortkiewicza było dla mnie dużym zaskoczeniem. Co wyróżnia język muzyczny Bortkiewicz'a w drugim koncercie fortepianowym na lewą rękę na tle innych utworów, które powstawały na tę specyficzną obsadę, na przykład czwartego koncertu Prokofiewa czy koncertu na lewą rękę Ravela? Yes, Bortkiewicz is absolutely late romantic work. Utwór Bortkiewicza jest zdecydowanie późno romantyczny. Można w nim usłyszeć między innymi wpływy Rachmaninowa, ale wskazałabym również wiele innych odniesień, bo to koncert bardzo romantyczny, a momentami wręcz impresjonistyczny, jeśli weźmiemy pod uwagę harmonię w drugiej części Andante cantabile. A w radosnym finale rozpoznaje wpływy folkloru. Koncert w niektórych momentach brzmi jak ukraińskie pieśni ludowe czy tańce. Myślę, że tej muzyki słucha się po prostu z wielką przyjemnością, ponieważ jest w pewien sposób zaskakująca, a jednocześnie można w niej rozpoznać styl typowy dla końca XIX i początku XX wieku. Bortkiewicz to twórca urodzony w Charkowie, a jego tożsamość można w dużej mierze określić właśnie jako ukraińską. Teraz, gdy trwa wojna, która jest skutkiem agresji Rosji na Ukrainę, czy postrzega pani wprowadzanie choćby tego koncertu, dzieła zapomnianego Bortkiewicza, do europejskich sal koncertowych jako swego rodzaju odpowiedzialność? Yes, absolutely, thank you for this question. In my, work, I am very dedicated to my country. I tak zdecydowanie. Also... W mojej pracy jestem bardzo oddana mojemu krajowi. Prowadzę wiele różnych projektów, na przykład Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy. Współpracuję też z wieloma współczesnymi kompozytorami i często wykonuję nową muzykę na całym świecie, a jednocześnie poszukuję zapomnianych dzieł, takich jak utwory Bortkiewicza. Some roots And, um, Trudno jednak powiedzieć, że Bortkiewicz like jest w stu procentach ukraiński. Um... Miał także polskie korzenie i był typowym artystą swojej epoki, funkcjonującym między wielkimi imperiami. Pozostawał pod wpływem wielu kultur europejskich. Zaczynał w Petersburgu, później działał między innymi w Lipsku. Odkrywanie tej epoki i pokazywanie, że kultura jest czymś, co łączy cały świat, jest naszym wspólnym dziedzictwem, jest dla mnie bardzo ważne. How to say it's something that unite the whole world, it's some like world heritage, and my dream is that Ukrainian music, Ukrainian moim marzeniem jest, aby muzyka ukraińska i ukraińscy kompozytorzy byli bardziej znani międzynarodowej publiczności. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim orkiestrom za wspieranie tej idei i wykonywanie tej muzyki. Wspomniała Pani już o Młodzieżowej Orkiestrze Symfonicznej Ukrainy. Założyła ją pani w 2016 roku i ta inicjatywa umożliwiła bardzo wielu młodym ukraińskim muzykom występy w najważniejszych salach koncertowych i także udział w międzynarodowych tournée. W tym roku przypada dziesięciolecie działalności tej orkiestry. Jak dziś po dekadzie postrzega pani jej misję i cel, a także jej dokonania? Yes, this project became the one of most important in my life. Um, to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w moim życiu. Kiedy zakładałam Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy, chciałam wspierać młodych ludzi, dawać im więcej szans na dobrą edukację i umożliwić zdobycie doświadczenia. Niestety, wraz z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, potrzeba działań w tym zakresie stała się jeszcze pilniejsza. Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy zyskała także nową funkcję. Daje wsparcie psychiczne młodym, jednoczy ich, wzmacnia więzi, uczy solidarności i pomaga im w trudnych, czasem najtrudniejszych sytuacjach życiowych. W orkiestrze grają muzycy ze wszystkich regionów Ukrainy, także z Mariupola, Hersonia i Doniecka. Wielu z nich straciło swoje domy, uczelnie muzyczne, a nawet rodziców. Uczestnictwo w naszych projektach daje im wsparcie, czasem także finansowe, oraz pomaga znaleźć nowe miejsca, gdzie młodzi muzycy mogą się uczyć, także za granicą. Nasze projekty trwają 3-4 tygodnie i obejmują między innymi koncerty we wspaniałych salach. W tym roku zadebiutujemy w koncert Hebał w Amsterdamie. Wrócimy także do berlińskiego Koncerthausu. Wykonujemy arcydzieła europejskie, ale zawsze włączamy do programów także muzykę ukraińską. Ta muzyka staje się ważnym głosem młodego pokolenia. Najmłodsi członkowie naszej orkiestry mają 13 lat, najstarsi 23. Mogą więc wzajemnie się wspierać i uczyć od siebie. To tworzy silną wspólnotę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazywaną solidarność i wsparcie wszystkich naszych partnerów. Orkiestra występowała już w Polsce, ale ja nie, ponieważ miałam wówczas inne zobowiązania. Dzisiejszy koncert będzie więc moim polskim debiutem. To dla mnie bardzo ważne i poruszające. Pochodzę przecież z Ukrainy, a nasze kraje sąsiadują ze sobą. Polacy zrobili bardzo wiele, aby wesprzeć ukraińskich uchodźców. To dla mnie niezwykle emocjonalny moment. To, że mogę dziś zadyrygować w Katowicach i wystąpić z tym programem. Zwłaszcza, że IX Symfonia Brucknera to dialog z Bogiem. To bardzo duchowa muzyka. W drugiej części koncertu chciałabym więc w ten sposób modlić się o pokój. Nie tylko w Ukrainie i w Europie, to ale na całym You offered a lot of help to my country, and actually for me it's really very, very moving moment today to conduct here in Katowice this special program, because also Bruckner Nine Symphony, it's a dialogue with with God, it's a very spiritual music, and on the end I would like to pray for peace. Wspomniała Pani o Brucknerze. Chciałabym zapytać o Pani podejście do dziewiątej Symfonii. To utwór niedokończony, ale istnieje wiele jego ukończonych wersji. Pani wybrała trzecioczęściową edycję Leopolda Nowaka. Od czego więc zaczyna Pani swoją interpretację? Czy koncentruje się Pani na tej jednej edycji, czy może konfrontuje ze sobą różne, dokończone, czteroczęściowe wersje? Nine, the was a number, it to be a po raz pierwszy zadyryguję dziewiątą symfonią. Liczba dziewięć była uważana przez wielu kompozytorów za mistyczną. Dworzak, Beethoven, Bruckner czy Mahler nie przekroczyli tej liczby. Na dodatek Bruckner zadedykował tę symfonię Bogu. To prawda, tylko trzy części zostały w pełni ukończone, ponieważ czwarta zachowała się jedynie w szkicach, z których część zaginęła. Dlatego każda wersja czwartej części nie jest już w pełni oryginalna. Została w pewnym sensie dopisana przez innych, już poza Brucknerem. Przygotowując się do tego debiutu, wybrałam wersję. wersję trzyczęściową, domkniętą I przez Brucknera, ponieważ w niej kryje się oryginalny zamysł kompozytora. Wersję kompozytora. Kompletely finished by Bruckner, because for me it's original, originally his intention, his music. Zakończenie trzeciej części. Pianiszi, i chorał, pianissimo, przywodzący na myśl requiem, lux eterna czy donanobis pacem, jest jak przejście do innego świata, do wieczności. It's like passing already into another world, into eternity, and it's beautiful because it's after you have so many big climax, you have so many important and strong um, visual moments of this light. Uh, he is like trying to show us through his music Bruckner próbuje pokazać, czym jest Bóg, czymś niewyobrażalnym, ogromnym, przekraczającym nasze ludzkie pojmowanie. I właśnie dlatego tak piękne jest zakończenie cichym akordem E-Dur, to jak wejście w wieczne światło. Um, i, I do akord and it's like coming to this eternal light. Jak wobec tych wątków refleksyjnych, niemal mistycznych postrzega Pani dialog między dwoma wykonywanymi dziś utworami? Koncertem Bortkiewicza i właśnie dziewiątą symfonią Brucknera. Uh, yes, thank you very much. It's very interesting question. So when I think about Bruckner, it is spirituality and what I said it's a, Bruckner to dla mnie przede wszystkim duchowość, dialog człowieka z Bogiem i próba zrozumienia wieczności. Jego muzyka to także droga życia, pełna prób, wątpliwości i napięcia między siłami dobra i zła, które walczą o ludzką duszę to Day muzyka o modlitwie i duchowej sile serca we have to be confronted with the proofs with the, we have to be strong because always there is a like two parts um, like diabolic and and and god who who is trying to catch your anima to catch your soul yeah it's about proofs it's about uh, also doubts it's about prayer um, and it, it about spirit spiritual power of of our Bortkiewicz jest zupełnie inny. Opowiada o naszym życiu tu i teraz, nie o wieczności. Pokazuje piękne emocje, relacje, miłość, wiosnę, taniec, elegancje i momenty pełne gracji. Można w nim poczuć atmosferę Wiednia z początku XX wieku. To tworzy bardzo wyraźny i piękny kontrast wobec Brucknera. To chyba najlepsza zapowiedź drugiej części koncertu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Bardzo z Oksaną Łyniu, a wcześniej z Ilią Owczarenko rozmawiała Monika Kopcik. No i proszę Państwa, dyrygentka rzeczywiście wprowadziła nas w to chyba najważniejsze przesłanie ostatniej symfonii Brucknera. jej wymiar nieledwie mistyczny ten pomost pomiędzy tu i teraz, pomiędzy światem naszym, realnym, no a tym, który wszyscy staramy się usilnie poznać i rozszyfrować. I była to symfonia, o której Bruckner wiedział, że będzie jedno, jego ostatnią. To była symfonia w istocie magicznie dziewiąta, w tej samej tonacji demol, w której Beethoven napisał swoją ostatnią symfonię. A Bruckner planowałby tym dziełem zakończyć cały swój symfoniczny cykl. No i tak jak wiemy o tym, tak jak była o tym mowa w rozmowie z dyrygentką nie udało mu się tej symfonii dokończyć. Szkice czwartej części, bardzo liczne, ale też zupełnie niejednoznaczne, pozostają do dziś zagadką, ale i wyzwaniem dla tych, którzy próbują rozszyfrować myśl Brucknera, choć wydaje się, że te próby rozszyfrowania wskazane są na dużą dozę domysłu właśnie. No a sama dyrygentka, przypomnę, Oksana Łyniu od 2022 roku jest dyrektorką muzyczną Teatro Comunale di Bologna pierwsza kobieta na tym stanowisku, w ogóle pierwsza dyrygentka na czele włoskiego teatru operowego. Rok poprzedni, czyli 2021 zapisał się historią festiwalów Bayreuth, bo to tam wtedy Oksana Uniu poprowadziła latającego Holendra, to była debiutancka jej produkcja, no i zarazem wielki Sukces powracała do Bayreuth do roku 2024. W ogóle ma duży dorobek, duże doświadczenie w produkcjach operowych, bo w 2024 roku debiutowała w Metropolitan Opera Turandot. Następnie pojawiała się na najważniejszych scenach, czy też w najważniejszych teatrach operowych Europy, bo w Berlinie, Rzymie, Covent Garden, w Paryżu, Frankfurcie, w Barcelonie, Stuttgarcie. No i oczywiście występuje także z licznymi orkiestrami symfonicznymi. Dziś, jak sama wyznała, po raz pierwszy prowadzić będzie dziewiątą symfonię Brucknera. Symfonię, która no, jest w istocie przeniesieniem w zupełnie inny świat, w zupełnie innych emocji, w zupełnie innej estetyki. Ja przypomniałem sobie pewien cytat z Adorna, Teodora Adorna, który pisał te słowa wprawdzie o później dziełach Beethovena, ale one w moim odczuciu doskonale pasują również do tej ostatniej symfonii Brucknera, a może w ogóle do późnych dzieł bardzo dojrzałych mistrzów. Adorno pisał tak, dojrzałość późnych dzieł wybitnych artystów nie przypomina dojrzałości owoców. Zwykle nie są krągłe, lecz poorane bruzdami, wręcz porozdzierane, zazwyczaj pozbawione słodyczy i szorstkie, kłujące, Odrzucają na samą myśl o ich skosztowaniu. Brak im całej tej harmonii, jakiej klasycystyczna estetyka zwykła domagać się od dzieła, a historia zostawiła na nich raczej blizny niż świadectwo wzrastania. No i zwraca Adorno uwagę na tę charakterystykę późnych dzieł poprzecinanych cezurami, nagłymi nieciągłościami, jakimiś mo momentami zerwania narracji, zerwania ciągłości. W ten sposób ym, kontynuuje nadorno te późne dzieła, ci późni twórcy wystawiają na próbę zdolności słuchacza do rozumienia, zarówno emocjonalnie, jak i estetycznie. Przychodzi, przychodzi mi tutaj na myśl skojarzenie z inną zupełnie dziedziną sztuki, bo ten tekst Adorna, który jak powiadam odnosił się do Beethovena, ale doskonale pasuje do dziewiątej nieukończonej symfonii Brucknera, Jakoś wywołuje w mojej wyobraźni ilustrację plastyczną słynny obraz Domenika Ghirlandaio Starzec z wnuczkiem albo starzec z chłopcem. Niezwykle realistyczne oddanie tych dwóch postaci. Renesansowy malarz, nauczyciel Michała Anioła przedstawia starca, którego postać, którego twarz ma no, niemal rzeczywiste odznaki tego późnego, trudnego wieku, a jednocześnie jest w tym malarstwie Gierlandaio coś z wielkiej sympatii. Coś, co każe nam w tym obrazie starości doszukiwać się i piękna, i co w gruncie rzeczy budzi jakąś wielką czułość i sympatię. No a my słuchać będziemy teraz tego późnego w istocie Brucknera. W Symfonii, której trzy części noszą określenia Fierlich Misterioso, druga część to Scherzo, Bewegt Leibhaft, trzecia Adagio Langsam Fierlich. No i po tym zapada wieczna cisza.